Bogusława Bożego mówi nam jak radzić sobie w tym życiu, które sprawia nam tyle różnych smutków czy przykrości. 23 wiersz daje takie pocieszenie, że jeśli teraz kiedy uwierzyliśmy, otrzymaliśmy Ducha Świętego to jest to pewne, że zostaniemy pochwyceni. Ponieważ Duch Święty zostanie zabrany z tej ziemi, razem z nami. To są właśnie te pierwociny, czy zaczątek Ducha, jak tu jest napisane. Czekamy na to, żeby być już u Pana. A więc to, że mamy Ducha Świętego, zapewnia nas, że nareszcie odejdziemy stąd, kiedy ten Duch Święty będzie zabrany z ziemi. To tak jak pierścionek zaręczynowy jest gwarancją tego, że nastąpi wesele. Następne dwa wiersze mówią nam o tym, że tak bardzo na to czekamy. Można by to tak porównać, że dzięki temu, że rok szkolny jest taki nieprzyjemny, to wakacje za to są takie przyjemne że praca jest taka nieprzyjemna, to urlop za to jest taki przyjemny. Wszyscy czekamy na urlop, kiedy nareszcie będzie. E, I tak tutaj jest w tej nadziei, to znaczy w nadziei, że odkupienia ciała naszego, że będziemy razem z Panem w chwale, jesteśmy zbawieni w znaczeniu, że to daje nam ulgę, bo zbawienie nie zawsze znaczy w Biblii przejść ze bycia potępionym do bycia uratowanym. Tutaj w znaczeniu wybawiony a więc to, że Pan Jezus przyjdzie i nas zabierze daje nam siłę do tego żeby oczekiwać tego momentu bo tego jeszcze nie ma nadzieja to jest coś, co ma być i na to czekamy jest wiele rzeczy w życiu, na które czekamy i nie możemy się doczekać, kiedy to będzie ci, którzy mają może 15 lat czekają żeby mieć 18 Ci, którzy mają 18 myślą, kiedy by tu wyjść za mąż nareszcie Potem nareszcie, kiedy się wyprowadzę od rodziców A może jeszcze zrobię coś innego Albo będę miał pierwsze auto I tak dalej w przód Nie możemy się doczekać Niektórzy nie mogą się doczekać wyjazdu do Mołdawii I tu jest to, czekamy na przyjście Pana Oby to było w naszych sercach, że nie możemy się tego doczekać Rzeczywiście, że to nawet Duch Święty sprawia w nas, że my mówimy: Przyjdź Panie Jezu, jak mówi nam ostatnia kartka Pisma Świętego. Duch Święty sprawia w nas to wołanie, tę tęsknotę. I to jest właśnie to coś, czego tak bardzo chcemy. Też i podobną rzecz czytamy w Listu do Hebrajczyków, szósty rozdział. o tej nadziei, która leży przed nami, to jest w Hebrajczyku 6, 8-19. Tak jak Abraham miał obietnicę, którą jeszcze Bóg poręczył przysięgą, tak i my mamy tę obietnicę, że będziemy w niebie, w chwale. I e, trzymamy się tej nadziei, tego, że tam będziemy, tej pewności, jako kotwicy duszy. Czyli dusza ma pokój w tym, bo Chrystus tam jest i dlatego my też tam będziemy, tak jest napisane tutaj, sięgającej aż poza zasłonę. A więc to jest też i ta nasza tęsknota, nadzieja to, na co czekamy. Być tam, gdzie Pan jest. I tak też te wiersze nam mówią, że to jest coś, czego jeszcze nie widzimy, Jeszcze tego nie doświadczamy, ale gorąco na to czekamy. Ale pewne jest to, że tak jak mamy tego Ducha Świętego już dziś, to pewne jest, że wyjdziemy z tych grzesznych ciał i będziemy razem z, z Panem. Czego, tak jak tu napisane jest, żarliwie, czyli bardzo gorąco oczekujemy z cierpliwością.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 wszelki strach dotyczący niewłaściwego modlenia się. Często w religijnych kręgach jest lęk. Czy tak powinienem się modlić? Czy siak powinienem się modlić? Może postawa jest ważna ciała? Może ważna jest postawa yy, jakieś przygotowanie? Może odpowiednie słowa wyuczone? Nie. W chrześcijaństwie mamy pełną wolność w Chrystusie i Jeśli nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty to prostuje. My mamy rozmawiać z Bogiem. Mamy rozmawiać z Ojcem. Mamy rozmawiać z Panem Jezusem Chrystusem. Mamy się tego nie bać. Duch Święty jest tutaj tym, który jest z nami w pewnym sensie. On, tutaj jest powiedziane, wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I to też wyjaśnia, dlaczego... O ile widzimy w całym Piśmie Świętym mnóstwo modlitw do Boga, mnóstwo modlitw do Ojca, mnóstwo modlitw do Jezusa i ani jednej modlitwy do Ducha. Dlaczego tak jest, że choć Duch Święty jest Bogiem i On jest równy Ojcu, równy Synowi, w niczym nie mniejszy, nie jest do którego chrześcijanie na kartach Pisma Świętego kierowali by jakiekolwiek modlitwy. Dlatego, że właśnie tutaj jest to wyjaśnione, 26 werset. Duch jest częścią y, tym, który sprawia te modlitwy. Ten, który poprawia te modlitwy, jeżeli człowiek je w niewłaściwy y, sposób coś sformułuje to mamy się tego nie bać. Jeżeli mamy właściwe nastawienie serca i naszym celem jest uwielbić Boga, a nie Mu bluźnić, to Duch Święty to przetłumaczy i w niebie to będzie we właściwy sposób przedstawione. Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach nawet wtedy, kiedy nie potrafimy się modlić, jeśli nie wiemy, w jaki sposób to robić. Chrześcijanin jest w pełny sposób tutaj zabezpieczony, że jeśli jest narodzony na nowo z Ducha Świętego, to ten Duch Święty mieszkający w nim już się o to zatroszczy, żeby modlitwy we właściwy sposób, zgodnie, według woli Boga, były przedstawione przed tronem Bożym. Bo jest wyraźnie napisane, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Nie mamy tutaj żadnego lęku. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, to módl się Tak, jak umiesz. Chciałbym jeszcze wrócić do tego dwudziestego trzeciego wiersza. Chodzi mi o ten... oczekując synostwa. Kiedy jesteśmy uratowani przez syna, i który nas uratował swoją własną krwią, to tym samym należymy do niego i będziemy do niego podobnymi, tak jak też mówi nam list Jana, pierwszy list, trzeci rozdział. I w tym liście właśnie czytamy, że będziemy do Niego podobni, gdyż będziemy taki, jak On jest. Oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, to oczywiście tutaj apostoł Paweł ma na myśli pochwycenie, ale tak samo i wszyscy, którzy już zmarli w Chrystusie, oni dostaną to ciało podobne do Syna Bożego. Pan Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana mówi do Żydów, że y, niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje w domu na zawsze. My, kiedy żeśmy uwierzyli temu synowi, który jesteśmy uratowani przez tego syna, to tym samym po prostu jesteśmy w jego domu. My pozostaniemy z tym synem, znaczy synem Bożym na zawsze. Dziedzic pozostaje w domu na zawsze. I my oczekujemy tego synostwa, to znaczy tego dziedzictwa, tak żeśmy to wcześniej o tym y, czytali, odkupienia ciała naszego i to jest naszą radością i naszym oczekiwaniem, kochani, bo Słowo Boże na wielu, wielu miejscach daje nam te, powiem tak, złote obietnice, które mówią nam o wspaniałości nieba, o wspaniałości tego wszystkiego, co jest w chwale, bo tego się nawet nie da opisać, w jaki sposób my tam będziemy przebywali i co będziemy oglądali i jak Pana Jezusa będziemy może wiedzieć, wychwalali To oczywiście jest nasza przyszłość i naszą radością i naszym oczekiwaniem, że mamy to synowstwo. Yy, wielokrotnie tak pomiędzy wierzącymi jest, że yy, tak żyjemy, jakbyśmy nie, do, nie, nie należeli do nieba. Dlaczego tak jest? Bo właśnie my jakby yy, w tej nadziei yy, jesteśmy i, i myślimy, że ta nadzieja, którą mamy... To ona jest tą nadzieją, taką mgłą. Ale my mamy tą nadzieję, która, yy, która jest żywa i prawdziwa. Naszą nadzieją jest po prostu Jezus Chrystus, a On nie zawodzi. On jest prawdziwy i On nigdy się nie zmienia. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, otrzymał nowe ciało. My, kiedy zmartwychwstaniemy, dostaniemy nowe ciało i chciałbym jeszcze na podstawie tego co stało się z Adamem, z pierwszym człowiekiem trzeci rozdział dwudziesty drugi wiersz pierwszej księgi Mojżeszowej, napisane jest tak oto człowiek Stał się jak my, zna dobro i zło, byle, byle tylko nie wyciągnął teraz ręki swoje i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Tutaj mamy zapowiedź, jeśli by człowiek zjadł z tego drzewa życia, to będzie żył na wieki w tym ciele oczywiście grzesznym, jakim, jakim Adam ma. I tym samym wtedy w ten sposób On będzie yy, nie będzie miał ratunku dla siebie. Kiedy my już jesteśmy uratowani, obmyci krwią Pana Jezusa i żeśmy zjedli z tego drzewa życia, to tym samym, kiedy teraz przyjdzie yy, następny etap w naszym życiu, to znaczy przemienienie ciała naszego podobnego do ciała Pana Jezusa, to będziemy podobni do Jego ciała. I Kiedyby Adam zjadł z drzewa życia w tym grzesznym ciele, to wtedy wszyscy ludzie rodziliby się grzesznikami i nie mogliby nigdy umrzeć. Nigdy by nie mogli umrzeć. I dlatego Bóg tutaj zabronił wejścia do tego ogrodu Eden i wejścia do możliwości zjedzenia z tego drzewa życia, aby ludzie po prostu nie byli tacy jak aniołowie, którzy już mają zamknięte możliwość nawrócenia się i to jest łaska kochani że my mogliśmy się nawrócić mogliśmy przyjąć Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i teraz czeka nas właśnie to synostwo które jest synostwem naszą radością i jeszcze raz wracam do tego że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu dostał, otrzymał inne ciało nie takie ciało jak my teraz mamy ciało chwalebne i my teraz po prostu otrzymamy też to ciało chwalebne w chwili kiedy Pan Jezus zejdzie na tą ziemię aby nas właśnie zabrać do siebie i wszyscy będziemy podobni do Jego ciała będziemy podobni do, do Niego do Jego po prostu tego ciała, które On ma i to jest kochani naszą wielką radością bo jeszcze jedną rzecz taką co wspomniałem o tym Adamie Że wszyscy ludzie, którzy nie pojednają się z Bogiem, yy, będą żyli w ciele, w duchu i w duszy i oni już nie będą mogli się nigdy pojednać z Bogiem. Nigdy. Mieli to możliwość na ziemi, ale z tego nie skorzystali i przez całe, całe wieki będą na wieki potępieni, tak jakby to się stało z Adamem i wszystkimi ludźmi, kiedy by zjedli drzewa życia. Człowiek, który odrzucił drzewo życia, odrzucił Pana Jezusa, odrzucił po prostu to wszystko, to tym samym jest sam na siebie wyrok wydaje wieczne potępienie. Dla nas jest wieczne zbawienie i to się już nigdy nie zmieni. To jest wszystko dla nas dane. I to, ta nadzieja, którą my mamy, to jest żywą nadzieją i my oczekujemy tego żarliwie, z cierpliwością. Oczywiście żaden z nas się nie wybiera szybko do nieba że każdy z nas czeka na Pana Jezusa, kiedy to nastąpi. Jedni mają tą możliwość, że schodzą z tej ziemi przez śmierć, ale my oczywiście, którzy żyjemy, oczekujemy tego, że w imieniu oka, w jednej chwili zostaniemy zabrani i tak będziemy z Panem na wieki oglądali Jego chwałę, bo Pan Jezus powiedział, Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali moją chwałę. 26 zaczyna się słowem podobnie, czyli w taki sam sposób albo tak samo. To oznacza, że tak jak mamy życiowe smutki czy obciążenia, które powo powodują to, że y, patrzymy w górę, to mamy też i nazwijmy duchowe, czy we wierze pewne obciążenia y, czy jakieś niejasności, które y, także y, nas niepokoją ponieważ nie zawsze wiemy, co jest wolą Boga, nawet czytając Biblię w jakiejś konkretnej życiowej sprawie. I może jest tak, że nie wiemy modlić się o to, czy już nie, a może w ogóle nie, czy to nie pasuje się o to modlić. Może o czymś zapominamy się modlić, a może o coś prosimy, co tak naprawdę Bóg już spełnił na swój sposób, Inaczej. Nieraz jest tak, że możemy mordzić się o cierpliwość, a Bóg daje nam ciągle ludzi, których musimy cierpliwości znosić. A więc Bóg nie zawsze odpowiada w sposób dokładnie taki, jak nam się wydaje, że akurat powinien. I to nasze życie duchowe też ma nieraz takie obciążenia że nie wiemy, co Pan tak naprawdę ode mnie oczekuje. I tutaj jest rzeczywiście słowo pocieszające, że Duch Święty, który zawsze modli się, czy zawsze mówi to, co jest wolą Boga, wolą Boga Ojca, to On rzeczywiście to przedstawia tak, jak trzeba przed Bogiem. Tu jest w ogóle taki uchylony rąbek nieba, czy osoby tej świętej trójki. Jak to jest w obrębie Ojca, Syna i Ducha, tej osoby, wymiana myśli, jaka się dzieje. Więc przed Bogiem Ojcem Duch zabiega o nas. Jest to coś takiego dla nas niepojętego. Zresztą w wierszu trzydziestym czwartym mamy, że to Chrystus wstawia się za nami. A więc mamy ducha i syna, którzy wstawiają się za nami wierzącymi. I tu widzimy, że to są westchnienia, bo nawet nie są słowa. Duch westchnie, I Bóg Ojciec wie, co to oznacza I właściwie jest to takie przetłumaczenie tego, co my mówimy niewyraźnie Czasem mamy mają taki nadzwyczajny dar, że dziecko powie coś, co nikt tego nie rozumie Ale mama to rozumie i tłumaczy, że dziecko powiedziało to i to Więc tak by to można sobie wyobrazić, że Duch Święty, który jest w nas Z drugiej strony jest na zawsze złączony w tej boskości, w tym bóstwie jest takim pośrednikiem, który to przedstawia. Mamy też jedno miejsce, kiedy Pan Jezus westchnął. To jest Ewangelia Marka, 7 rozdział. rozdział 34 wiersz i spojrzał w niebo westchnął. I rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Spojrzał w niebo i westchnął. To też był rodzaj modlitwy. Który ojciec, Bóg Ojciec doskonale zrozumiał. E Myślę, że możemy to też i troszkę odwrócić, że nie zawsze wiemy, co powiedzieć, ale właściwie, że wystarczy, że w duchu się westchnie, to Bóg już to wie. Nie zawsze to trzeba jakoś specjalnie wyartykułować, bo mówi psalmista, zanim słowo pojawi się na języku moim, Ty znasz już je całe. Jest to właściwie napisane dla naszego pocieszenia, że nawet jeśli Nie zawsze wiemy o co, jak modlić się, czy nawet nie znajdujemy słów, to Bóg i tak prowadzi nas, czy nas wspiera. Przypominam się taki przykład, że jak szedł ojciec z córeczką, byli na długim spacerze i E, tata pyta e, Wróciłabyś sama do domu? Nie, nie znam drogi e, A boisz się? Nie A dlaczego się nie boisz? Bo ty znasz drogę e, To e, może nam coś e, Też i podpowiedzieć, że nawet jeśli e, Sami czujemy się nieco zagubieni W naszym życiu e, wiary To jednak jest ktoś, kto nas Trzyma e, za rękę i w którego rękach jesteśmy bez względu na to, co nam się wydaje czy, czy mamy w naszych sercach bo jak czytamy Bóg jest większy niż nasze serca czy jakieś obawy, które mogą się w tych sercach pojawić i dlatego też 27 wiersz mówi a ten, który bada serca wie jaki jest zamysł ducha e, to znaczy, że Bóg jest tym, który prześwietla serca Bóg widzi tych, którzy już umarli I my ich nie widzimy. Bóg ich wszystkich widzi teraz. I tak jest napisane, że nawet otchłań jest otwarta przed Bogiem, a co dopiero serca synów ludzkich. Czyli jeśli Bóg widzi ten świat niewidzialny, to co dopiero co my mamy w naszych wnętrzach, my żyjący ludzie. A więc Bóg jest tym, który nie tylko wie, ale też i to ocenia, wartościuje przenika mamy wiele miejsc w Biblii gdzie jest o tym napisane że to jest Bóg tym, który bada serca i ten właśnie wie jaki jest zamysł ducha czyli co duch chce powiedzieć przekazać, dlatego że duch zawsze z myślą Bożą, czyli z, według woli Boga wstawia się za świętymi. Jest to wielkie pocieszenie, że możemy mieć kogoś, kto nas kocha, kto jest z nami cały czas, a jednocześnie jest przed obliczem Boga i zabiega o nas. Troszczy się o nas. Stara się, żeby w jaki najlepszy sposób tę komunikację między nami a Bogiem zachować. Silloin teen. Ja kysymyli. Mistä Duch Święty powoduje, że umiemy się modlić. Człowiek, który nie ma Ducha Świętego, po prostu się nie modli. On nie umie się modlić. Ale też jest tak, że wielu z nas, który, którzy na początku, przecież z chwilą nawrócenia dopiero otrzymujemy przecież Ducha Świętego, a jednak umiemy się modlić. Każdy z nas tego doświadczył, że w jakiś sposób żeśmy się modlili, wołali żeśmy do Boga. Także yy, I zdobyliśmy się na uwagę, aby zawołać, Boże, jeśli jesteś, ratuj mnie. I to przecież była modlitwa, który Duch Święty prowadzał nas w to. Także widzimy, że Duch Święty nie tylko prowadzi ludzi, którzy są zbawieni, ale też prowadzi ludzi, którzy są niezbawieni. On przyprowadza wszystkich ludzi do Boga. I y, wstawia się oczywiście za świętymi, ale też i y, pomaga tym, którzy już serce swoje mają skruszone. Duch Święty zna te serca i On chce je przyprowadzić. Y, wielu z nas nie umiało czytać Biblii przecież przed nawróceniem i zaczęliśmy czytać i czytać i wtedy y, te prawdy nam Duch Święty otwierał i pokazywał nam przecież to wszystko i to wszystko właśnie sprawia Duch Święty y, dla tych, którzy też są niewierząci bo przecież jak inaczej byśmy się nawrócili, jeśli by nie Duch Święty Generalnie modlitwa, o której tutaj mamy napisane, jest właśnie takim, jak czytamy w 23 wersie: My, którzy mamy pierwsze plony ducha. Właśnie modlitwa jest jednym z pierwszych plonów ducha. Człowiek martwy duchowo nie może się modlić, nie ma możliwości. To właśnie Duch Święty daje ten pierwszy plon ducha. To jest pierwszy plon ducha, taka modlitwa. I słowa te z Rzymian to są słowa apostoła Pawła. I w Dziejach Apostolskich dziewiąty rozdział jest moment, kiedy Paweł się nawrócił. I tutaj widzimy dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich. Już...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 Widzimy, że ten morderca chrześcijan z chwilę później, po nawróceniu, trzy dni później, już wiedział, jak się modlić i Bóg widział, że to jest modlitwa, którą Bóg uznaje. I z kolei ten sam Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, piąty rozdział, wydał kilka takich wskazówek i Jedną z tych wskazówek jest, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Więc tutaj wyraźnie jest powiedziane, że nie mamy ustawać w modlitwie. Bez przestanku mamy być w łączności z Bogiem. I nie zawsze to musi mieć postać słów. To mogą być właśnie różnego rodzaju yy, Bez słów komunikacja, Bóg patrzy na serce i to serce ma być w ciągłej łączności z niebem. Dzisiaj moje inne śpiewy. Ja dwie. Chciałbym przejść do wiersza 28. No ale wyobraźmy sobie, że ktoś mówi no tak, ale jest tyle różnych wydarzeń w życiu, które wydają się tak bezsensowne, a jednocześnie e, zadają tyle cierpienia i po co to wszystko? I teraz e, następuje odpowiedź, no ale my jednak wiemy, e, że to Bóg organizuje czy orkiestruje te wszystkie wydarzenia po to, żeby osiągnąć pewien cel. To, co bracia Józefa wrzucili go do studni. To jest długi ciąg wydarzeń. Rozważaliśmy to jakiś czas temu. To wszystko prowadziło do pewnego zaplanowanego końca przez Boga. I to, to co się wydarzyło, musiało się wydarzyć. W naszym życiu także nic nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia i dlatego możemy powiedzieć, że te może długotrwałe, jakieś nieprzyjemne nasze doświadczenia mają także, jest to jakaś część Bożego planu. Tutaj czytamy w naszym tłumaczeniu, wiemy, że Bóg współdziała, wiemy. Czyli to nie jest coś, co czujemy. To nawet nie jest coś, co rozumiemy. Jeżeli ja to analizuję, patrzę, no tak, rzeczywiście to się układa. Nieraz e, przez lata można powiedzieć, nie widzę, żeby to się układało. Ale my to wiemy. No skąd to wiemy? Z Biblii. Możemy powiedzieć, wierzymy, że tak jest. E, wiemy to przez wiarę. Że Bóg, który ma wszystko w swoich rękach, także moje życie... On jest tym, który w ten sposób wpływa na bieg wydarzeń, że to ma pewien konkretny cel ku dobremu. Czy też jak mówi stare tłumaczenie, że te wszystkie rzeczy dopomagają tym, którzy Boga miłują. Czyli jeśli Bóg powołuje kogoś, ktoś się nawraca, to teraz Bóg ma jakiś scenariusz dla jego życia, który chce zrealizować. Chce go czegoś nauczyć, chce go ukształtować. Tutaj dopiero następny wiersz będzie mówił konkretnie o jakiego rodzaju kształt chodzi. A więc Bóg jest tym, który jest tym rzeźbiarzem, który używa tego młotka i dłuta. Im więcej wiórów odpadnie, tym ta rzeźba jest wyraźniejsza. Także Bóg jest tym, który z tej bryły nieociosanej tworzy coś, co ma mieć w oczach Boga wartość. Do tego często droga prowadzi właśnie przez różne nieprzyjemne czy długotrwałe, przykre jakieś doświadczenia czy próby, które mają coś spowodować. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, czyli we wszystkich wydarzeniach, które spotykają nas w życiu w jakimś określonym celu, z tymi, którzy Boga miłują. A więc chodzi o ludzi nawróconych. Ponieważ jeśli ktoś Boga miłuje, to znaczy, że jest z Boga, że ma Ducha Świętego, bo inaczej Boga nie może miłować tą miłością, którą e, tak naprawdę od Niego najpierw odebrał, która została rozlaną w Jego sercu. Я хочу спіу що довго Достанець є Check it